Cześć Wam, tu Alan Watt i słuchacie Carrick to The Matrix, 26 marca 2017. Jestem pewien, że wszyscy mamy chwilowe momenty, czasami nie całkowicie chwilowe i czasami nie są momentami, a od czasu do czasu, kiedy zastanawiasz się, czy Ty zwariowałeś, czy to świat dookoła zwariował. Because bo się, że wasza rzeczywistość i wasze zrozumienie, czym rzeczywistość jest, is musi być ostrożnie rozpatrzone, faktycznie ogołocone do podstaw, aby dowiedzieć się, czym rzeczywistość jest, ponieważ jesteście trenowani, żeby wierzyć w pewną wersję rzeczywistości i faktycznie bez, bez tej wiary moglibyście zwariować. Jeżeli oglądniecie stare, nawet seriale dziecięce, cofające się do lat 60. i 70. telewizyjne, i dowiecie się, że miały określone postacie typu autorytatywnych dorosłych, którzy zawsze trzymali świat w bezpieczeństwie. Kimkolwiek ta postać była zawsze trzymała świat w bezpieczeństwie i dzieci patrzyły na nią z szacunkiem i wierzyły że w nią, bo... Te rozwinięte postacie były godne zaufania, uczciwe i robiły co poprawne, żeby wszystkich uratować. I tego jesteście uczeni. I dorastacie z tym zrozumieniem, że na, na tym wszystko polega. Myślicie, że po to jest policja, myślicie, że po to jest wojsko, żeby robić co poprawne i was chronić itd., tak dalej, tak dalej w waszym imieniu. I wtedy wszystko się kruszy, widzicie, kiedy e, zacznieć, really zaczynacie pytać, czy naprawdę to jest w waszym imieniu no. i dla waszego dobra. Oczywiście, że no. nie jest. Jest no. w imieniu tych, którzy rządzą waszym państwem Państwem i nie mam na myśli polityków. Na tym polega cała rzeczywistość i od czasu do czasu mamy utarczkę. Jestem pewien, że wszyscy tego doświadczają czasami. Przelotnie, kiedy myślimy sobie, poczekaj, poczekaj, to nie klei się z moją indoktrynowaną wersją rzeczywistości. I macie rację, on najprawdopodobniej nie klei się i dlatego musicie zrozumieć, że żyjecie w bardzo fikcyjnym, autorytarnym systemie, który nakazuje, że macie wierzyć w odpowiedni sposób, tak żebyście mogli poradzić sobie w tym systemie i nie tworzyć żadnych problemów władcom na górze. Faktycznie większość ludzi nie ma pojęcia, myślą, że politycy są władcami. I zauważycie, że istnieje bardzo, bardzo skomplikowany system kontroli nad wszystkim i wszystkimi w Waszym życiu. Dowiecie się na przykład, że każdy kraj ma bardzo ciemne strefy, można by powiedzieć, w swojej historii, bardzo ciemne, które bardzo często są kompletnie ukryte od publiki ogólnej. I nawet dla tych, którzy biorą udział w ciemności, czasami tworząc tą ciemność, mają ograniczony dostęp do tego, w czym brali udział. I w ten sposób zapobiegasz powstaniu większej wizji tego wszystkiego, włącznie z okrucieństwami, masakrami i ludobójstwem. Robisz to przez dzielenie tych, którzy biorą udział w danym horrorze, ci, którzy tworzą ten horror i są jego częścią. Dowiecie się też, że ludzka natura bardzo łatwo wszystko usprawiedliwia, bardzo łatwo. I jest kompletnie odmienna od, in od indoktrynacji, którą dostajecie podczas dzieciństwa, gdzie uczyli was, że dorośli zachowują się odpowiedzialnie i bardzo dojrzale i mądrze, że mają mądrość i że mają tak zwane uczciwość. Coś, co jak dzieci życie szacunkiem, ponieważ wiecie, że pośród własnych rówieśników jest dużo nieuczciwości. Nawet u maluchów widać, jak zabierają od siebie zabawki i podobnie, i kłamią, mówiąc, że nie zrobili tego. I tak się to ciągnie przez całe życie, aż do dorosłości. Ale kiedy natkniecie się na dorosłych, którzy kłamią na tak niesamowicie dużą skalę i wypowiadają kłamstwa tak prosto i tak zwyczajnie podczas wywiadów, może zmienić to coś, Was kamień, sposób w jaki jest to kłamstwo wypowiadane, kiedy zdacie sobie sprawę, że to co słyszycie, jeżeli zostało zastosowane w innych czasach, może nie tak dawno temu, lub może jeszcze zostanie wprowadzone w przyszłości, lub może w innym miejscu mogłoby stworzyć to niesamowity horror, niesamowity horror. I dzieje się to cały czas i ci, którzy mają władzę, doskonale rozumieją, o czym mówię, dają na, temat, na ten temat wykłady i jak zarządzać ludźmi i tak dalej, i tak dalej, I trzymać w ciemności. Pod koniec II wojny światowej na przykład starali dowiedzieć się, którzy żołnierze wracający do domu będą rozgadywali, że brali udział w masakrach przeciwko wrogom. Zajęło ponad 50 lat po II wojnie światowej, zanim ludzie zaczęli przyznawać się, że to miało miejsce. Bo wasi żołnierze, którzy za was walczą, są tak jakby waszą częścią. Ci żołnierze muszą być zdarzeni szacunkiem, żeby przeżyć. I wy musicie mieć dla nich szacunek, żeby płacić i ich utrzymywać. Nie klei się, jeżeli myślicie, że są tak samo okrutni jak wszyscy inni, ale oczywiście są tacy sami jak inni wszyscy dookoła świata podczas wojny, bo wtedy rozumiesz, jest wyrzucany przez okno. Wojna jest upoważnionym szaleństwem. Faktycznie jest to nakazane z góry. Jeżeli nie chcecie brać udziału w szaleństwie, to dadzą wam chwiejną public relations propagandę, mówiąc wam, dlaczego musicie iść i walczyć w danej wojnie I zawsze mają zwięzłą wymówkę. Nawet przyznają się do tego, że nie mogą dawać ludziom skomplikowanych odpowiedzi. Musi to być prosta propaganda, bajki wtarzane w kółko. I znowu, działa to na ludziach przez... i którą mieli przez całe swoje życie, że dorośli i ludzie starsi są mądrzejsi, o wiele bardziej szczerzy i godni w szacunku i tak dalej. I nic nie jest dalsze od prawdy. Zawsze jesteśmy okłamywani przez rząd i w ten sposób działają, zawsze tak działali. Spróbujcie wgłębić się w temat, którym powinniście się interesować, do czynienia um, na przykład z Waszą wodą do picia, nawet na poziomie miejscowym i dostaniecie dużo bajek i kłamstw. I jeżeli spytacie się, czy możecie sprawdzić osobiście, wtedy pojawią się murowe ściany. Tak to faktycznie działa. Znajdziecie to samo, jeżeli wgłębicie się w pewne tematy, z którymi można się przestraszyć. Jak na przykład, co dzieje się z wszystkimi opadami jądrowymi, które macie tak zwane zużyte pręty paliwowe, chociaż one wcale nie są zużyte, są wysoko radioaktywne i niektórych, niektórych ich okres półtrwania wynosi pół lat, tak czy owak wyrzucają je do morza i czym gorzej, nawet wyrzucili część do jezior w pewnych krajach, jak w Szkocji na przykład, kiedyś przywozili je z Anglii i wyrzucali do jezior zamknięte w stalowych beczkach. Większość z Anglii i Europy wywozili na morze i wrzucali do miejsc takich jak Kanał La Manche. I po pewnym czasie woda morska rdzewieje stal. I pomysł jest taki, że przez pewien okres czasu woda rozcięczy odpady promieniotwórcze do takiego stopnia, że będą znikome. I znowu nie ma nic dalszego od prawdy. Ale jeżeli wygłębicie się w ten temat na przykład, znowu potkniecie się na ścianę betonową rządu. Tą samą instytucję, dla której jesteście uczeni, powinniście mieć szacunek, gdzie macie tych wielu naukowców z Komisji a Atomowej i, i podobnie, i oni by Wam nigdy nie kłamali. I Wy też jesteście trenowani, żeby równoważyć wiedzę, czyli edukację, z inteligencją. Także dlatego, kiedy widzicie grupę lider po czymś nazwisku, myślicie sobie, o mój Boże, ten facet jest niesamowicie inteligentny, w jakiś sposób, także w jakiś sposób, także myślicie, że ten facet by Was nikt nie okłamał, bo on musi mieć więcej cech pozytywnych niż Wy. I znowu, nic nie jest dalsze od prawdy. Są ludzie niesamowicie inteligentni, którzy nie potrzebowali edukacji. Są so ludzie, who, who którzy mieli szkolnictwo, ale są półgłupami i dosyć potni też. Wielu można takich znaleźć w tych gronach. I zarabiają dobre pieniądze na ludziach. Nawet na waszej śmierci zarabiają pieniądze ci profesjonaliści. Także nigdy nie dajcie się oszukać, że szkolnictwo dało wam lub innym inteligencję. Nie działa to w ten sposób. I musimy przestać myśleć, że tylko dlatego, że mają tyle liter po swoich nazwiskach, że musicie, musicie ich szanować i robić co każą dlaczego mielibyście robić cokolwiek ktoś wam każe, bez zastanawiania się cokolwiek robicie musi być przemyślane przez was samych wy jesteście sędzią ostatecznym na wszystko lub powinniście być chociaż w rzeczywistości oczywiście nie jesteście robią z wami co chcą i wy nie macie żadnego głosu faktycznie podczas dzieciństwa oczekujecie że wasi rodzice będą mieli głos w waszym imieniu i oni są pierwszymi, którzy są nabrani szczególnie przez zawód medyczny i nie zapominajcie, że każdy zawód jest biznesem. Nigdy nie możecie o tym zapomnieć. Każdy biznes, każdy zawód jest biznesem. Kolektywnie my wszyscy jesteśmy biznesem. Wszystko składa się z nas. I biznes nigdy nie miał tak wspaniałego okresu gwarantowanego zysku, jaki ma dzisiaj. I jeżeli biznes może zmówić się z rządem i spowodować, że rząd każe nam używanie ich produktów, czymkolwiek będą gwarantowane, jeżeli doszłoby to do tego, że rząd kazałby nam kupować, powiedzmy, nie tylko od wielkich przemysłów farmaceutycznych i podobnie, ale powiedzmy, że rząd każe nam kupować jakiś szpadel i, i kopać w ogrodzie za domem. Ale, ale byśmy musieli kupić daną markę tego szpadla. Może zaczęlibyście drapać się... Ja nie wiem, czy dzisiaj ludzie zaczęliby się drapać po głowie, czy po prostu by się zgodzili na to. Naprawdę nie wiem, ale wiem, że kiedyś by ich to zastanowiło i by się nie zgodzili i by, zgodzili, i by patrzyli podejrzanie, o co tu chodzi. Jeżeli to miałoby dotyczyć się każdej rzeczy, którą potrzebujecie, żeby przeżyć, przeżyć aż do nożyczek na przykład, które potrzebujecie do otwarcia Galonu mleka, może zaczęlibyście zadawać pytania. Ale dzisiaj coraz więcej ludzi nigdy nie zadaje pytań. Przyjmują wszystko za pewnik, a dzieci są wychowywane w sposób, ponieważ rodzice już zostali oszukani, tak samo jak ich rodzice także. I wy dorastacie, myśląc, że wszystko dookoła musi być normalne. I zgadzacie się na wszystko i kiedy różne stowarzyszenia i władze nakazują coś, to zgadzacie się, myśląc, że to wszystko jest w porządku i że, i że to dla waszego dobra i tak dalej. Ale znowu, nic nie jest dalsze od prawdy. Myślę, że żyjemy w najbardziej skorumpowanym wieku, niż kiedykolwiek przedtem. Naprawdę tak myślę. Umowy wolnego handlu, z którymi w zmowie są rządy, były wszystkie nakazane przez tą samą Radę Stosunków Zagranicznych, czytałam wszystkie artykuły, czytałam ich misje, gdzie przyznali się, że pomogli opracować te umowy wolnego handlu dla całego świata. Musicie też zrozumieć, że korporacje, które przeprowadziły się do Chin na przykład, żeby dostać a, niewolników do pracy i tak jest, to najtańsza, najbrudniejsza robocizna, jaką tylko można sobie znaleźć i korporacje, te same markowe korporacje, które były opłacone przez nasze podatki ze zgodą e, od naszego rządu, żeby się tam przeprowadzić i my płaciliśmy za wszystko, włącznie z jakimikolwiek stratami, które miały przez kilkanaście lat. Z, y, zarabiają zyski, o których nigdy przedtem sobie nie marzyli. Przedtem oczekiwały się rozumnego zysku, bo biznes na Zachodzie zawsze miał koszty działalności operacyjnej i uważało się to za rzecz naturalną, mógłby nawet wynosić 50% wydatków. I nawet 50% zysku było wydawane na spłacanie długów, czasami nawet więcej, ale firmy, kiedy wstąpiły do wolnego handlu i taki był tego zamiar, mogły nagle zarabiać tysiące procent zysku przez tak tanio produ produkcję, bo cena materiałów jest bardzo niska, cena robocizny tak samo i mogą to sprzedawać na zachodzie zgodnie z prawem, nie płacąc żadnych podatków dla krajów, do których to sprowadzają. Nie płacą żadnych podatków obrotowych i mają większy zysk niż kiedykolwiek przedtem. Jest to ohydne. I my płacimy, bo nie mamy wyjścia za podstawowe rzeczy, które potrzebujemy, ale dzisiaj rząd się rozrasta i rozrasta ze swoimi planami w sposób faszystowski, małżeństwo między korporacjami i rządem. Wszystko sprowadza się do jednego. Faktycznie, czytałem wiele artykułów z CFR, gdzie wiele z ich członków i członków z Komisji Trójstronnej także wchodzą i odchodzą od korporacji, a następnie idą do rządu. Wiecie, to są drzwi obrotowe. I tak jest to zaplanowane. Złożność systemu, pod którym żyjemy, w przeciwieństwie do uproszczonej wersji, którą, którą piorą na mózg jest niesamowicie wielka. Wielka różnica. I wiele rzeczy, które są przeprowadzane na, na ludziach, są ohydne tak samo bo są wymyślane przez think-tanki, znowu przez wyszkolonych mężczyzn, razem z prawnikami. I prawnicy są zawsze zaangażowani, żeby przemieniać słowa i przeinterpretować istniejące prawa, żeby je w jakiś sposób móc ominąć. I tym jest ich główna praca. Dlatego w przeszłości nigdy nie byli lubiani. Bo tym się zajmują. Nazywają ich śluzowatymi, bo się, zdały się dookoła istniejącego prawa i gratulują sobie za sprytność. I także mogą zmienić znaczenie słów co 50 lub 100 lat, specjalnie powolutku zmieniają znaczenie, jakie ma dzisiaj, aż dane prawo może być interpretowane w inny sposób, mówiąc, że dzisiaj to znaczy coś innego, niż znaczyło kiedyś. Znaczenie jest inne, niż się zdawało ludziom na początku. Żyjecie na świecie podstępu, niesamowitego podstępu i jest wszędzie dookoła was i jesteście indoktrynowani, żeby akceptować słowo tych, którzy są chytrzy. I w prawdziwie darwinowski sposób zawsze siebie oklaskują ci na górze, wręczając sobie tytuły za to, że są tak dobrymi sprzeciarzami i przytłumiają horror, który dzieje się na świecie. Tylko kładźcie się do łóżka każdej nocy i idzie spać szczęśliwi i zadowoleni, że jesteście całkiem bezpieczni. Tak chcą, żebyście myśleli, widzicie. Ostatnio oglądałem film dokumentalny po raz kolejny który był nagrany kilkanaście lat temu, uh, na uh, temat, uh, o którym mówiłem to, wcześniej, to, o usuwaniu to, opadów to, atomowych w okolicach Anglii i Europy, o całym zatapianiu ich w morzu i jak w czasie to, przypływów na niektórych z tych to, plaż to, w, nie, to, w miejscowościach to, nadmorskich, kiedy to, jest nocny to, przypływ i badają radiację licznikiem Giger, Rekordowy poziom plutonu na przykład okazuje się, że jest 10 razy większy niż jest dozwolony, 10 razy wyższy i to jest normalna rzecz każdej nocy. I ludzie umierają na różne raki. Teraz elita nie jest głupia. Ci, którzy wam powtarzają, o nie przyjmujcie się, to nie ma nic do tego i tak dalej. I tylko dopiero gdy jeden z nich jest przyciśnięty do muru i nie ma ucieczki, dopiero wtedy musi się przyznać i nawet wtedy jest arogancki. Tak jakby rozmawiał z jakimś wieśniakiem wieś w szmatach, na ulicy w XVIII wieku podobnie, w taki sposób rozmawiają, no i co z tego, musieliśmy to zrobić. I inne biznesy podejmują takie etyczne wybory również i do tego się to zbiera w dużym biznesie, nazywają to etyką użytkową. To samo dotyczy się szczepienia masowego. Wiedzą, sami mówią, że wiedzą, że będzie dana ilość osób, która będzie miała skutki uboczne, ale jest to dopuszczalne. Faktycznie, oni powtarzają, że potrzeby większości są ważniejsze niż potrzeby kilku. Innymi słowami, zawsze będą ci, którzy będą cierpieć, ale to jest w porządku, bo są mniejszością. Tego są uczeni w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w biznesach tego typu. I przychodzi im to dosyć łatwo. Czy sami to wierzą? Tego nie wiem. Ale dowiedziałem się, idąc przez swoje życie, że kłamcy naprawdę są w różnych wieku, kształtach, rozmiarach i o różnych stanowiskach. I nie mają problemu w wypowiadaniu niesamowitych kłamstw w bardzo arogański sposób. Bo wiele z nich naprawdę wierzy, że są lepsi niż ci denerwujący wieśniacy, którzy zadają pytania. Naprawdę tak myślę. Arogancja jest niesamowita. I jeżeli macie tajemniczość w czymkolwiek, w czymkolwiek, to coś podłego jest robione gdzieś. I mówię poważnie. Teraz biznesy są tak samo skłonne do robienia tego samego między sobą i trzymają tajemnice przed swoimi pracownikami z różnych powodów, ale kiedy macie tajemniczość, powinniście być podejrzliwi. Każdy, kto pracuje, powinien być podejrzliwy, jeżeli coś jest oplątane tajemniczością, bo coś wstępnego jest gdzieś, gdzieś się dzieje. Może nawet Wam, ale o tym nie wiecie jeszcze. Ale wracając do topienia tak zwanego zużytego uranu, do lat 60. i 70. -tych. pamiętam, że w Anglii pozbywali się ich. Pamiętam, że był nawet doktor w Szkocji, który dopiero co przyjechał do, do kraju, zdaje mi się, że z Indii. Pisali o tym w gazetach w tamtych czasach i e, przypisano mu część obszarów górskich w Szkocji i parę razy zatrzymywał się, żeby oglądać te łodzie i zauważył, że wyrzucały coś do wody, sprawdził o co chodziło i dowiedział się, że to robili. Dowiedział się, że do wody wrzucali te zużyte pręty uranu i nie mówimy tu o morzu, a o jeziorach. Ja sam pamiętam, pamiętam, kiedy Margaret Thatcher, Margaret Thatcher a, była premierem w gazetach, było zamieszanie o ciężarówkach, które jeździły w tą i z powrotem, miały ogromny ładunek ze sobą i ich wszystkie bębny były oznaczone znakami ostrzegającymi, że mają ładunek radioaktywny, ale zostawiali je bez nadzoru podczas nocy, w tych takich bazach gazowych, gazowych nazywali ich barami gazowymi, ale to gruntowo były stacje nocne, gdzie kierowcy mogli kupić przekąski i rzeczy tego typu i może nawet przespać się w kabinie lub gdzie indziej. Ale niektóre z nich były zostawiane bez opieki przez noc, także rząd angielski poradził sobie z tym, Oznajmili, że problem został załatwiony i już więcej nie będzie widać ich na drogach i nie było widać, bo po prostu zdjęli oznaczenia z tych ciężarówek, także w ogóle nie widzieliście, że są radioaktywne. To jest wasza podstawowa odpowiedź na takie coś, widzicie. I te poszczególne wideo, które oglądałem jest stare, może nie stare, ale ma kilka lat ale powiedzieli, że podpisali porozumienie, zdaje mi się, w latach 90., w 80., -tych, 90., -tych, żeby już więcej nie zatapiać materiałów radioaktywnych w morzu, ze statków i tak dalej, w bębnach. Także, co zrobili w zamian? I trzymali to wszystko w tajemnicy od ludzi. E, zamontowali takie długie, długie rury od lądu pod wodą i mieli parę różnych miejsc rozładunku na nich, tak, żeby mogli obejść swoje własne prawo, i to sądy robią. To jest standardowa procedura. Wchodzą dookoła swoje własne prawo przez twierdzenie, że więc nie, to nie jest wyrzucane do morza ze statków w beczkach. Teraz wypuszczamy te materiały na surowo, przez rury. Także to pochodzi z lądu, a nie z morza. Nawet chociaż kończę w morzu. To jest typowy, legalistyczny nonsens. Jest to chydne, ale znowu, przez to przechodzimy, prawda? Wszyscy, wszyscy przez to przechodzimy. u Was jak głupie dzieci. I znowu, urzędnicy i naukowcy mówią o tym nawet w tym wideo, z kamienną twarzą. Nie czerwienią się, nie mrugają oczami. Wszyscy są dobrymi psychopatami. I to Wam powiedzą. Więc wiecie, nie wyrzucamy tego do morza, właściwie wyrzucamy na lądzie i to spływa przez rury do wody. Tak, także to daje im okazję, żeby jeszcze więcej zanieczyszczeń wlać do morza w tym samym czasie. Chociaż przedtem nawet w tych starych bębnach, niektóre z nich z tych bębnów rozpuszczały się wcześniej od innych i zajmowały to lata i w ten sposób przeciekało do wody z odstępami, a nie naraz. Ale przez te rury wszystko ścieka prosto do wody i tyle. I następnie, kiedy znajdziecie, znowu, to tak jak oszustwo globalnego ocieplenia, oszustwo klimatyczne, dowiecie się, że naukowcy, którzy pobierają pobory swoje, bo ich kariera jest nagle nieźle nasycona, do końca życia, gdzie przedtem prawdopodobnie by nawet nie dostali pracy, teraz mają jak po maśle do końca życia, bo mówią, co poprawnie. powiesz, to tak powiem. I są też inni naukowcy, którzy, to się, wydają swoje własne pieniądze i jeżdżą dookoła, żeby zbierać próbki odpadów promieniotwórczych i tak dalej, dookoła Europy, dookoła plaż. I profesjonalnie je badają i widzicie wyniki. I to nie jest robione w jakiejś dziwnej chatce w lesie. I tu macie wyniki i biorą je do ludzi, którzy są odpowiedzialni za to wszystko, którzy znowu mrugają i przemieniają się w roboty. Wszyscy stają się robotami i mówią, więc etyka użytkowa gdzie potrzeby większości są ważniejsze od potrzeb kilku. I tych kilku to coraz więcej ludzi chorujących na leukemię, których widzicie, szczególnie dzieci w szpitalach, w tych wszystkich miasteczkach, w których oddziały nowotworowe rozszerzają się, bo dzieci tam lądują chory na różne raki. I tak jest. Dlatego też elita taka dawała wiele przemówień dla swoich podwładnych i podwładni to nie ludzie pod naszym poziomem. Podwładni to wysoko postawiona, high, prawie niewidzialna elita almost naukowa almost i światowi kierownicy, którzy pracują na ich, na ich, na ich rzecz i omawiali, uh, about, uh, oni są krokiem powyżej przemówień TED Talk, można by powiedzieć, można by powiedzieć, że przemówienia tech, tech talk są krokiem poniżej tego, co uczą kierowników nad nimi. I mieli swoje przemówienia o, czy można nazwać, oderwaną cywilizacją. Bertrand Russell o tym mówił, gdzie ostatecznie wita będzie częścią innego gatunku, można by powiedzieć, inny raz ludzi, bo będą o tyle wyżsi od reszty ludzi. Po prostu przez swoją wiedzę i zrozumienie, jaka naprawdę, naprawdę jest prawda i na czym świat polega. To nie jest ciężkie, do zrobienia, jeżeli rozumiesz, na czym wszystko naprawdę, naprawdę polega i upewnia się, że reszta ludzi jest wyszkolona, żeby wierzyć w kompletnie odwrotną wersję tym, czego jest świat. Absolutnie to nie jest, jest ciężkie, ale mają przemówienia na, te, na temat własnego zawsze ocalenia, zawsze własnego ocalenia. I elita z każdego kraju jest w to zamieszana. Nie ma wyjątków. Jeżeli masz niesamowity majątek i trzymasz się jego przez kilka pokoleń w swoich ro rodzinnych dynastiach, Wtedy jesteś częścią elity i dostajesz dostęp do swojego uprzywilejowanego statusu i przyszłości, razem z upewnieniem się, że przyżyjesz z resztą elity. But they also have talks about ale też mają przemówienia o tym, jak pozbyć się reszty ludzi i to się dzieje, dzieje się w tej chwili. Through, I, I, nie będę wszystkiego wymieniał, a, bo faktycznie a, w Kanadzie a, robi się bezprawne Canada Canada more more mówienie o czymkolwiek w sposób uh, krytyczny. I zdaje in mi się, że jest tak samo w in innych in krajach all też, nie we some of wszystkich, ale w niektórych na pewno. I trzeba uważać na podkreślanie własnej opinii. I znowu, all the, the używając te różne formy legalistyczne to, zamiast to, faktów, i, jakie znamy, to you wszystko know it semantyka. semantyka the facts, the facts ale, fakt, jest, jest, ale fakt jest taki, że robi się coraz bardziej zakazane w naszych czasach. Żeby dzielić się własnym poglądem z innymi, jeżeli jest wbrew innych, szczególnie jeżeli jest prawdą i faktami, których rząd nie zabrania wam wiedzieć, ale wolałby, żebyście nie wiedzieli. Wolą, żebyście nie widzieli I na pewno wolą, żebyście nie wspominali o nich dla innych ludzi. Bo fakty zawsze istnieją. Nie, pra... nie, nie zawsze, do pewnego stopnia, nie zawsze i nie wszystkie, bo o bardzo wysokich, wysokich spotkaniach nie usłyszycie. usłyszycie. Usłyszycie o tych, na których spotyka się elita naukowa i niżej, usłyszycie o ich spotkaniach globalnych, ale nie usłyszycie o tych nad nimi tak naprawdę. Tak to nie działa. Jest Interesujące, że nawet w tym okropnym, głupim filmie katastroficznym 2012 pokazują, jak ta elita musi zebrać się w Chinach, żeby załadować się na takie zbudowane wcześniej statki, które przetrwają katastrofę, kiedy skorupa ziemska się rozpadnie. Tylko zamożna elita była wybrana, żeby przeżyć. Reszta światowych wieśniaków utonęła. I to była naturalna rzecz do wykonania. Znowu, to etyka użytkowa. I naprawdę, naprawdę są uczeni. Rozumiecie, możecie, możecie wyszkolić dzieci w szkole lub na uniwersytecie dosyć łatwo. Przez przeprowadzenie ich przez proces I możecie to nazwać jak sobie chcecie Ale to nadal ten sam proces Proces jest po to, żeby skłonić was Do zaakceptowania pewnych myśli Ale nie mówisz im tego na początku Na początku mówisz, że nauczysz ich logiki Używając filozofię i wtedy przeprowadzasz ich przez proces. Okay. The, I to jest klucz, na, problem, na tym polega. Przeprowadzasz ich przez proces, them. aż wyciągnął wnioski, które wiesz, że wyciągnął. You've got, you've bo do tego uh, ich przyprowadziłeś, gdzie premise, zaakceptują tą again, całą przysłankę. Znowu etyka użytkowa potrzeby, many, potrzeby większości many, są ważniejsze niż potrzeby kilku. I zaczynają od najprostszych rzeczy. Znowu again, jest uh, pięć uh, osób w pompowanej łódce, ale tylko cztery bochenki chleba. Um, um, Co zrobicie? I tak dalej, i tak dalej. W ten sposób przyprowadzają Was do tej przesłanki. I tak ci wszyscy, którzy są na stanowiskach dowodzeniowych, którzy doradzają rządom w sposób naukowy, na temat różnych rzeczy. To jest typ gadki, którą, e, którą, oni, którą oni się posługują. I dowiecie się, że wielu z nich jest w tym samym czasie opłacanych przez ko ogromne korporacje, kiedy również doradzają rządowi. Więc czy oczekujecie, że będą szczerzy? To zależy od Was. Dałem Wam artykuły z głównego nurtu, gdzie w Stanach, e, które są bardziej otwarte niż inne kraje, nadal jest dużo oszustwa, ale też nadal jest więcej możliwości w Stanach żeby omawiać niektóre rzeczy, które się dzieją lub przynajmniej zadawać pytania. W innych miejscach te tematy są niedozwolone i nie można wgłębić się w nic. Rząd naprawdę robi się coraz bardziej arogancki, co jest niebezpieczne. Byłoby interesujące wykonać badania na ludziach, którzy teraz um, przyłączają się do rządu. Mają takie badania, które przyprowadzają na nas na porządku dziennym. Wszystkie agencje, które zbierają nasze dane, prowadzą takie prawdziwe badania, ale nigdy nam nie dadzą dostępu do ich odnalezień ale rozumieją doskonale, um, ale rozumieją, kto się dostaje do rządu, jakie typy osobowości im sprzyjają, i, ale na pewno są i, świadomi, ale, dlaczego to, chcą, to, żeby pewien typ się dostał. Tak to są arogancki, że graniczy to, w, to, w, to, w, to, w, to w, na stanie to, niebezpieczeństwa, to, dużego niebezpieczeństwa, to, niebezpieczeństwa to, kiedy to, taka to, arogancja to, pokazuje się to, we władzy, to, we władzy to, nawet na poziomie to, biurokratycznym. To jest bardzo niebezpieczne. Tak jak wspominałem, my nie żyjemy na szczerym świecie. Mamy prawo i umiejętność, żeby być szczerym, ale niewielu ludzi jest też zdaje mi się, że częścią problemu jest to, że mieli tyle indoktrynacji w oszukaństwach. Przez sprytnie skonstruowane zestawy narzędzi, jakim lubią to nazywać w szkołach, co znaczy, że muszą się upewnić, że dziecko będzie miało odpowiednią opinię na poszczególny temat, jak można dotrzeć do tego celu, więc robisz to w ten sposób, tu jest formuła, ale musisz zacząć tu, na początku, jeżeli zaczniesz w środku, może nie zadziałać i to wszystko zostało przebadane i wypróbowane przez specjalistów psychologii itd. Tak ale następnie macie też ogromne ilości rozrywki. Nigdy przedtem nie było tyle i robi się gorzej cały czas. Pokolenia, które dorastają, są bombardowane z każdej grupy wiekowej. Maluchy są bombardowane i niańkowane przez telewizję i jest już tak przez długi czas. I jeżeli wgłębisz się, co oglądają, jakie bajki i widzisz tę poprawę polityczną, która jest zbudowana we wszystko, wszystko, żeby upewnić się, że to dziecko będzie należało do rządu, do końca życia, Popatrzycie na nonsens, który, w którym są kamione, i ogromne pieniądze, które są dawane dla pisarzy tych programów telewizyjnych, za to, że wkładają rzeczy tego typu do bajek. To samo dotyczy się pisarzy książek dziecięcych. Kapitan planety i wstrętni ludzie, którzy zniszczą ziemię. To wszystko ich wina. Ich jest za dużo i tak dalej I teraz tu jesteście i ukaramy was wszystkich przez podatki od dwutlenku węgla. I ukaramy Was za to, że chcecie podróżować. Bo powinniście siedzieć na miejscu w swoim obszarze wyznaczonym przez Agendę 21, bez samochodu, częścią kolektywu. Wszyscy ci, którzy Wam to promują, razem z naczonymi organizacji pozarządowych, oni są tylko wojskiem dla tych dużych fundacji. Oni będą mogli mieć samochody oczywiście, swoje prywatne samochody, ale Wy nie i dowiecie się, że ludzie będą ze sobą konkurować nawet myślą gry, żeby zobaczyć, kto jest tak dobry, dobry, dobry i dobrze, dobrze, dobrze, dobrze zielony że wygra zieloną nagrodę na poszczególny rok że są tak bezinteresowni i dla społeczeństwa i ludzkości i zobaczycie to, jeżeli jeszcze nie ma tego w telewizji czego nie wiem, bo nie oglądam telewizji bo to jest najlepsza maszyna do prania mózgu, jaka istnieje naprawdę i na pewno nie będziecie myśleć za siebie, jeżeli oglądacie. Ale indoktrynacja jest wbudowana w bajki dla dzieci, przez całe wasze życie, do dorosłości. ciągle, ciągłe, ciągłe ciągle uaktualnianie waszych politycznie poprawnych myśli i opinii. Te upoważnione wersje. Teraz rząd zawsze może dostać to, co chce, w imieniu mistrzów nad nimi. Szczególnie, jeżeli chodzi o większą i większą kontrolę każdej jednostki. Zawsze o to im chodziło. Wspominałem kiedyś, jak Jacks Law mówił o zbieraniu danych każdej osoby, jak w latach 50. używali system Card-X, opierający się na kartach i mieli aktę na każdą osobę w Europie i Ameryce Północnej w tamtych czasach. I wtedy ludzie też o tym nie wiedzieli bo rząd lubi trzymać tajemnicy, że was śpieguje. Teraz dla tych ludzi, którzy musieli coś o tym wiedzieć, bo im powiedziane, że to przez zimną wojnę. To była wymówka im dana wtedy. I następnie w latach 80. niektórzy ze starych, starych gości z zimnej wojny którzy byli w Partii Liberalnej w Anglii, którzy gruntowo byli komunistami, mówili o tym, jak sami byli szpiegowani. I oni podzielili się niesamowitymi opowiadami. Niektórzy nawet były śmieszne, jak to byli szpiegowani bez przerwy, ale przyznali się, że poczta, poczta krewska, która niby była tak mocno strzeżona, podobno do zaufania lekarskiego, przynajmniej tak kiedyś było, zanim wprowadzili dane w komputer i przekonali Was, że lepiej się dzielić ze wszystkimi. Dowiecie się, że otwierali tę pocztę na specjalnych pocztach, gdzie listy były tam kierowane, jeżeli szły do poszczególnych osób. I otwierali je i mieli różne znaczki z różnych krajów i dosłownie Zaklejali po, po raz kolejny w nowych, podobnych kopertach i wysyłali do odbiorców, do których były zaadresowane. Ale popatrzcie, jak łatwo jest dzisiaj. Ale dzisiaj, widzicie, potrzebowali coś większego niż zimną wojnę i potrzebowali pomysłu na terroryzm międzynarodowy. Bo celem zawsze było, żeby szpiegować każdą pojedynczą osobę. I musicie rozumieć, dlaczego to wszystko jest robione. Wy, kolektywnie, jesteście częścią biznesu. My jesteśmy biznesem, jak zawsze mówię. Każdy z nas jest jednostką ekonomiczną jednostką potencjalną przez całe wasze życie dla pobierania podatków i wydatków. Także jesteście, jeżeli jesteście zdrowi, będziecie na liście potencjalnych żołnierzy, nawet jeżeli o tym nie wiecie, jeżeli wybuchnie jakaś następna duża wojna, to zadzwonią po was. Innymi słowami, macie cel i użyteczność dla ludzi na górze, którzy są właścicielami krajów. Ale tak jak powtarzam, zbierają wszystkich dane. Potrzebowali coś lepszego niż zimną wojnę. Potrzebowali międzynarodowy terroryzm. Nie mogliby by tego wszystkiego wprowadzić, jeżeli zimna wojna była skończona. I teraz chcą wszystko wiedzieć o każdej osobie w danym kraju. Jeżeli zimna wojna jest skończona, to co robić? Więc musisz coś szybko wymyśleć, żeby znowu nigdy nie przestali zbierać ludzi danych, ale teraz mają ich więcej i więcej przez technologię. And, and Biznes elektroniczne zbierają niesamowitą ilość danych. Boom with, with data and I teraz the mamy terroryzm go. i terroryzm terrorism, wszędzie. Terrorism i jest piękne, jak to wszystko so zaplanowali, jeżeli się it zastanowicie. It Coś nie, jest to bardzo to sprytne. I następnie wam and mówią i starają się was przekonać, że nie, nie możecie mieć prywatności i być bezpieczni w, w tym samym czasie. Nine, jak when, jeszcze dym nie, nie opadł po 11 już wszystkich, wszystkich się pytali w różnych when krajach jednocześnie, łącznie z, z Kanadą, czy oddalibyście swoją wolność i prawa dla bezpieczeństwa. Pytania zadawane w telewizji, na programach takich jak Człowiek na ulicy i inne bzdury. Ale wszyscy zaczęli ten sam teatr w tym samym czasie, w Anglii, w krajach europejskich i Kanadzie. Jestem pewien, że to samo pytali w Australii i innych miejscach. W tym samym czasie, wszystko skoordynowane, czy jesteś gotowy, żeby oddać swoją wolność i prawa dla bezpieczeństwa. Kiedy oczywiście nie macie wolności i nie macie praw i na pewno nie macie bezpieczeństwa, jeżeli po pierwsze oddaliście swoje prawa. Teraz, kiedy pewne rzeczy przechodzą w prawo i akceptujecie lub nie narzekacie, wtedy jest koniec. Nie możecie się cofnąć. Niemożliwe jest się cofnąć. Nie można odzyskać czegoś, co oddaliście dobrowolnie. Tak to nie pracuje i by nie działało. Nawet i sami byliście świadkami przez ostatnie parę lat, gdzie rządy obiecały, że przestaną robić to czy tamto. I dowiadujecie się parę tygodni później, że nadal, nadal robią to samo pod inną nazwą lub podobnie. Tak wszystko naprawdę pracuje. Wy. Naprawdę jesteście bliscy do niewolników. Szczęśliwych niewolników, absolutnie. I znowu nawet stary Rockefeller w świętej pamięci Rockefeller wspominał też, jak ludzie przychodzili do niego i się poniżali i tak dalej. I byli szczęśliwi to robiąc. Podobnie powiedział Aldous Huxley. Powiedział, ludzie mogą być skłonieni, żeby kochać swoją niewolę. Bo dają wam wiele możliwości, żeby się bawić i możecie marzyć do ustranej śmierci i nie będziecie powodować żadnych problemów. Będziecie zgadzać się ze wszystkimi utrapieniami w życiu, aby tylko dostać swoją somę za wynagrodzenie. I soma może mieć formę, znowu, nawet rozrywki, wszystkich rodzajów rozrywki, rozpraszania. Tym jest narkotyk, tymczasowym rozproszeniem, prawda? Czy to to, czy rozrywka, jedno i to samo. Także można mieć szczęśliwych niewolników, którzy nie będą powodować problemów w większości i wtedy upewnia się, że będzie istniała poprawna liczba zagrożeń. Wszyscy wiedzą, jakie są zagrożenia, jeżeli odczuwają lub znajdą się na krawędzi robienia problemów. Także sami w samych, samych siebie, jak to mówią w, na, w Narodach Zjednoczonych, samokontrola. Także psychologia i neurobiologia miała niesamowity efekt na kontrolę nas wszystkich i szkolenia nas wszystkich. Techniki szkolenia są wspaniałe, od narodzin do śmierci dzisiaj. Ja absolutnie nie przesadzam, absolutnie. I wracając do początku mojej rozmowy, jesteśmy szkoleni w sposób, żeby wszystko widzieć w różowych okularach. Fajnie jest wierzyć, że świat istnieje i pracuje na dobro całości, kolektywu. Wszyscy pracują razem, odpowiedzialni ludzie, na wszystkich odpowiedzialnych stanowiskach władzy. To bardzo pocieszająca fantazja i zatrzymuje ludzi odbycia straszliwie uczęśliwych dla władzy. Teraz tylko dotknę parę linków do wiadomości, które są interesujące i połączone ze sobą, Żeby pokazać Wam znowu, że stałe wymienianie się, wszystko zaczyna się miejscowo, później krajowo i później międzynarodowe wymienianie wszystkich Waszych danych. Jeżeli nie myślicie, że macie rząd świadowy, to nie wiem, co Wam powiedzieć. Przestańcie. Piszę. Kanada znacznie przygląda się rozszerzonej wymianie informacji imigracyjnych, takich jak odcisków palców, osób ubiegających się o wizę, nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale też z innymi kluczowymi sojusznikami i wymieniają, jakie mają umiejętności i co robią i dlaczego wymieniają się wszystkim i tak dalej. Wymianie się danymi o migracji na granicy, ale też o pięciu krajach w to zaangażowanych te, które involved, się uh, wymieniają, that, that five, five nazywają ich pięć oczu i Kanada przyjęła przewodnicząstwo tej konferencji w tym samym roku, w którym ten artykuł był napisany i opublikowany. Pisze, przez protokół zainicjowany w 2009 roku Kanada może udostępnić około 3000 rejestrów odcisków palców na rok z każdym partnerem konferencji. Teraz, kiedykolwiek mówił wam coś takiego, że tu macie sumę końcową, nie, nie wierzcie w to na litość boską. Takie gadki są dla dzieci. Czy jest wryte w mur, że nie mogą wymienić więcej niż trzy Oczywiście, że nie, ale w ten sposób zawsze starały się coś pomniejszyć i to i tak nie dla prawdziwych powodów, tak jak zawsze powtarzam. I mamy następny artykuł tutaj z 2014. Nowa Zelandia w tamtym czasie była opuszczona z umowy DNA pięciu oczu, bo teraz widzicie, chcą wasze DNA również, nie tylko biometryki, chcą też próbki DNA i że Nowa Zelandia została pominęta w umowie, która umożliwia narodom pięciu oczu wzajemne szukanie w swoich bazach danych DNA. Australia i Wielka Brytania podpisały protokół, ustaleń i program będzie także obejmował Stany Zjedno Zjednoczone i Kanadę. Australijski minister sprawiedliwości Michael Keane powiedział, że umowa pozwoli krajom partnerskim do walki z przestępczością międzynarodową. Pan Keane powiedział, że inne dane biometryczne mogą także być wymienione w przyszłości. Jednak rzecznik policji powiedział, że Nowa Zelandia nie została poproszona, żeby być częścią umowy, podraźniejsze prawo nie pozwala na to ud na udostępnienie danych DNA. Także pisze tutaj tak, rzecznik powiedział, że w tych nielicznych przypadkach, kiedy Nowa Zelandia będzie potrzebowała informacji DNA z innych krajów, to będzie mogła poprosić o nie Interpol także zawsze dało sobie tylne wejście, kiedy mówił o my nie możemy tego zrobić, mamy przeciwko tego prawa, ale tu macie tylne wejście, przez które mogą to zrobić to dosyć standardowe. I pamiętajcie też, że wszystkie artykuły są napisane z, z wzięciem pod uwagę tego, że ludzie będą je czytać, także dużo prawdy wam w nich nie, nie podadzą. I ten artykuł tutaj pisze, kiedy Apple zaczął sprzedawać swój telefon iPhone 5S z sensorem do odcisków palca, każdy z nas troszeczkę przed wiek biometryki. Apple nabył tą technologię, gdy zakupił Authentech w 2012. Samsung śledził szybko z własną wersją technologii, w telefonie Galaxy S5 Samsung i wkrótce w danym S6. Ten artykuł tutaj był napisany w marcu 2015. W marcu 2015. Ale pisze, jak już wtedy to robili, i pisze z firmą telekomunikacyjną Qualcomm obiecującą wypuszczenie czytelnika odcisków palców 3D, mienie jednego we własnej kieszeni może stać się coraz bardziej standardowe w ciągu najbliższych dwóch lat. Teraz wszystko, jak dobrze wiecie, co jest wypuszczane, jest autoryzowane do międzynarodowego wymieniania. Nie ma już nic prywatnego. Jeżeli używacie elektroniki, możecie przyjąć zapewnić, że nie jest to prywatne razem z używaniem uh, right down, palców. nie jest to wspaniałe? Tak samo jak w filmach sci-fi, które wam pokazywali, gdzie little... będziecie ruszali ikonki opuszkami palców, kiedy będą pobierać wasze odciski w tym samym czasie. I nie mówili wam tego na początku, ale o to zawsze chodziło. Piękne, uh, co? Także czy owak, anyway, ten tutaj uh, przerabia here różne rzeczy uh, tajne, tajne uh, informacje, uh, które stuff, różne urządzenia pobierają od was bez waszej wiedzy. I następnie, ten tutaj, ze stycznia 2017 pisze, rząd australijski zaproponował biometryczny system kontroli granicznej zaprojektowany, aby umożliwić większość podróżnym przejście przez kontrolę paszportów bez pomocy człowieka w roku 2020. Projekt Seamless Traveler, raz pierwszy ogłoszony w roku 2015, ma budżet w wysokości 93,7 milionów australijskich przez następne 5 lat i rozpoczął polowanie na dostawców technologii, którzy mogliby dostarczyć rozwiązania biometryczne, w tym twarzy, tęczówki i rozpoznawania odcisków palców. Poza eliminacji potrzeby interwencji człowieka, proponowany system biometryczny by także zastąpił obecne elektroniczne stacje paszportowe wprowadzone w ciągu ostatniej dekady. Australijski Minister dla Imigracji i Bezpieczeństwa Granicy, Peter Darren powiedział, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, takich jak Smart Gates, dajemy korzyść, widzicie to wszystko dla waszej korzyści, rozumiecie. Dla podróżnych i przemysłu jednocześnie spełniamy wyzwanie bezpieczeństwa narodowego. Innymi słowami, was rząd w spółce z ogromnymi korporacjami zmusza was do tego i wy będziecie za to wszystko płacić. Tak czy owak, pisze, wraz z wprowadzeniem projektu nieuniknione obawy dotyczące prywatności zostały Podniesione. Nowy system następuje Kontrowersyjne ustawy, która przeszła w roku 2015 i która pozwala rządowi szerszą kontrolę nad y, gromadzeniem danych biometrycznych od obywateli, a także od zagranicznych turystów i nieletnich and, przechodzących and, yeah, przez, yeah, przez narodu porty lotnicze i morskie. I reszta tego artykułu to idiotstwo, bo naprawdę i mocno kto starają się was oszukać po, i słabo szukują też. Ktokolwiek wierzy w ten kant, to chyba i, i, i, brakuje mu paru centów do dolara. Także biometryczna klauzula wejścia, wejścia w Trumpa przepisy wykonawczym może spowodować problemy logistyczne, pisze. Dekret w sprawie imigracji i uchodźców, który proponuje, że wszyscy nieobywatele muszą podać się kontroli biometrycznych przy wejściu lub wyjściu z USA, może prowadzić do rozpowszechnionych problemów logistycznych. Przepis wyko y wykonawczy wzywa do zakazu wejścia do USA wszystkich gości z siedmiu krajów muzułmańską większością, jak i Krajowego Programu Biometrycznej Identyfikacji dla nieobywateli przy wejściu i wyjściu ze stanu. To aktualnie może stworzyć problem dla wielu ludzi, którzy tylko się zatrzymują w Stanach na lotnisku, żeby zmienić samolot, Także będzie interesujące obserwować, jak sobie z tym poradzą. Chyba że może każą im czekać w jakimś pokoju pasażerów. Nie wiem, nie wiem jak to zrobią. W każdym razie tu chodzi o zbieranie więcej i więcej danych. Naprawdę to teraz można się spytać, czego jeszcze chcecie, czego nie macie, bo mają całą resztę. Faktycznie mają nawet to, o czym myślicie, mogą dostrzec, o czym myślicie przez rzeczy, na które patrzycie na internecie, przez rozmowy na telefonie. I wasze tekstowanie. Mają wszystko. Razem z artykułem, gdzie piszą, że ten nowy system pomoże przez komputery, żeby czytać wasze usta, czytać wasze usta. Także nigdy już nie będziecie mieć żadnej prywatności nawet na polu, bo będą czytać wasze usta, a komputery będą rozszyfrowywały. To jest żałosne, prawda? I teraz macie. Republikanie Domu chcą pozwolić pracodawcom w Stanach żądać wyników badań genetycznych. Mało zauważalna ustawa przechodząca przez kongres pozwoliłaby firmom domagać się, aby pracownicy podali się testom genetycznym lub ryzykowali płaceniem kary tysiąca dolarów i by pozwoliła, aby pracodawcy zobaczyli te genetyczne i inne informacje dotyczące zdrowia. Dając pracodawcom taką moc, jest obecnie zakazane przez przepisy między innymi Prawo 2008 Genetycznej Prywatności i Niedyskryminacji, zwanej GINA. Nowa ustawa omija przełomowe prawo, stwierdzając wyraźnie, że GINA i inne zabezpieczenia nie dotyczą się, kiedy badania genetycznie są częścią i tu macie słownictwo programów poprawnego samopoczucia w środowisku pracy. Także znowu prawnicy wiedzie są w to zaangażowani. Ustawa HR 1313, 1313 została zatwierdzona przez Komitet Domu w środę. Była wspierana przez wszystkich 22 repub republikaninów i przeciwni byli wszyscy 17 demokratów, została przyćmiona przez debatę nad wnioskiem Domu GOP, żeby unieważnić i zastąpić ustawę Affordable Care, ale jest oczekiwane, że ustawa badań genetycznych zostanie włożona w ponownej ustawie, podobnej do Affordable Care, która będzie zawierała wiele przepisów, które nie będą wpływały na wydatki federalne, w sposób, w który główna ustawa wpływa. I ten artykuł się ciągnie. Pamiętajcie też, że jeżeli macie cokolwiek, co by mogli zauważyć o was, i o, to my to może pokazuje się w Twojej rodzinie, także nie możemy Cię zatrudnić, lub jeżeli już jesteście zatrudnieni, mogę powiedzieć, jeżeli to pokazuje się w Waszej rodzinie, to musimy Cię dzwonić, zanim zachorujesz. Coś niesamowitego, co? Także do widzenia karcie pokładowej dzień dobry odciską palców. Jak geometryka zmienia podróżowanie. Jak przyzwyczaja nas, że to wszystko jest dosyć normalne. I to się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Szczygać się i chce. I następnie zawsze i, można zauważyć, kiedy ci tak zwani naukowcy chcą uczynić siebie sławnym. To rozumiecie, że naukowcy od klimatu są tu łziny, i chyba, że wejdą w umowę z rządem, że będą powtarzać wszystko, co jest im mówione, inaczej nie będą mieli kariery. Pisze, australijski naukowiec od klimatu powiedział, że mienie dziecka jest etyczną komplikacją. W ten sposób znajdujesz się w, na pierwszych stronach gazet, żeby rozsiewać swoje nazwisko po świecie. Dla działacza klimatu, mając dzieci, najwyraźniej jest dylematem etycznym, niepokojącym osobistym wkładem do, globalnego, do globalnej antropogenicznej emisji dwutlenku węgla, ale jakoś nadal je, ro, je rodzą. Boję się, że mienie dziecka spowoduje, że zmiany klimatyczne będą gorsze. Nie, to nie to. To sposób, w jaki możesz znaleźć się w gazecie, bo nic innego nie pomoże. I parę innych również. Klimat zwiększa przypadki cukrzycy. No następny ich wymysł. Nie żartuję, klimat jest problemem, a nie wasza buzia. Jeżeli mówimy o cukrzycy typu 2, nie, to nie ma nic wspólnego z obżeraniem się. To wina klimatu. I następnie, macie następne bardzo podobne do poprzedniego, one robią się coraz bardziej śmieszniejsze i śmieszniejsze, ale wiecie, tym jesteśmy karmieni. To dzisiaj nazywają wiadomościami, bo jesteśmy w czasie, kiedy publika ogólna jest trenowana, żeby czuć się wygodnie i żyć i być częścią nonsensu, nonsensu bez sensu i być trenowani, że nonsens jest normalny. Wszyscy biorą w nim udział. Wszyscy w nim żyją, wszyscy w nim mówią. Nonsens jest normalny. Bo będzie wam powiedziane, na czym ma wam zależeć. Bo wszyscy jesteście dziećmi, widzicie. Jesteście dziećmi. Nie chcę was przestraszyć. Jeżeli was przestraszą, to możecie się oburzyć i domagać się, że coś się zmieni. Ale na litość boską nigdy nie oczekujcie prawdy. Nigdy nie oczekujcie. I proszę, nie powtarzajcie tych rzeczy, jakby były prawdą upoważnioną z góry. Dziś wieczorem też wywieszą linki do czynienia z granicą między Kana Kanadą i Stanami. Umowy, które oni podpisali związane z traktatami o węglu, które już podpisali bez zależności co zrobi rząd. Rząd federalny, widzicie, wszystko zostało załatwione i duzi chłopcy na samej górze zawsze dostają to co chcą. Nie mogę przypomnieć przypadku, kiedy tak nie było. Smutne, co? Ale przynajmniej możecie trzymać zdrowy rozsądek, jeżeli wiecie, jaka jest prawda, ale niestety większość ludzi nie wie, lub nie chce, lub nie dba. Powiedziałam, wam, nie chcę tego wiedzieć, to złe wiadomości, Pozostali nauczeni, żeby patrzeć na wszystko pozytywnie i odwracały się od negatywu. I znowu, to był umyślny program, żeby uczyć ludzi przez New Age, żeby nie patrzeć na negatyw i zawsze być pozytywnym. I w ten sposób, kiedy pociąg się zbliża, a oni nie widzą, to będą przejechani i na tym się skończy. Czy możecie naprawdę, naprawdę im współczuć? Ja mogę, bo świat naprawdę jest kierowany przez specjalistów. Oni rozumieją, jak stworzyć idealne posłuszeństwo i działa to bardzo dobrze. Aldous Huxley, Huxley powiedział w wywiadach z Mike Wallace, że powiedział, że obawia się, że już wtedy w latach 50. i 60., że mała grupa specjalistów mówił o elicie naukowej, może przejąć kontrolę nad umysłami ludzi ludzi na całym świecie, bez ich wiedzy i zarządzać nimi. I pamiętajcie, że on już napisał Nowo Odważny Świat w latach 30 -tych. Wiedział, że jest to możliwe, bo obracał się w gronie swojej własnej klasy na górze, elity menadżerskiej, naukowej elity menadżerskiej. Więc to tyle na dzisiaj. Ode mnie, Alan Watt z Ontario w Kanadzie. Dobranoc i niech Wasz Bóg lub Bogowie idą z Wami.